Czytamy do naszego dalszego rozważania z listu do Rzymian, ósmy rozdział od pierwszego wiersza do 17 przeczytamy. Przecież to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił się od zakonu grzechu śmierci. Albo, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je, a grzech potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu były wykonane, zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, bo ci, którzy Żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem, zamiast ciała to śmierć, a zamiast ducha to życie i pokój. Dlatego zamiast ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.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 Mieliśmy ten siódmy rozdział, który jest rozdziałem, który pokazuje nam apostoł Paweł to rozdzielenie ducha i ciała, ale tym samym i y, życie ciągle aż do końca na tej ziemi. Y, tej podwójnej naturze człowieka i to się już nie zmieni i nie, nie ma ani jednego człowieka wierzącego, który mógłby powiedzieć, że y, jest bez grzechu albo takiego, który żyje i grzeszy i wszystko jest w porządku także mamy podwójną naturę i ta natura daje nam właśnie radość wtedy Ta podwójna natura człowieka daje nam radość wtedy, kiedy z każdym grzechem i z każdą smutną sprawą przychodzimy pod krzyż i wyznajemy nasze grzechy. I dajemy się umyć naszym nogom przez Pana Jezusa Chrystusa, który pokazał nam ten przykład w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Teraz mamy, apostoł Paweł oczywiście na koniec to wymienił, nędzny człowiek, który mnie wybawi z tego, z tego ciała śmierci. On, który wiele razy mówił nam o pochwyceniu. W liście do Filipian mówił nam o tym, że zdążam do celu, do nagrody w górze. Albo też i mówi nam właśnie, że zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Także on był człowiekiem, który był świadomy tego, że jest grzesznikiem, ale tym samym i jest zapisany w niebie i że ma radość w Chrystusie. I ten ostatni wiersz pokazuje nam Bogu niech będą dzięki. Takżeśmy też wspominali, że każdą rzeczą, którą Bóg w nas działa i którą pokaże nam jeszcze więcej naszej grzeszności i jeszcze więcej naszego złego stanu to Bogu żeśmy za to powinni dziękować. I zaczynając ten ósmy rozdział, rozdział, który nam też pokazuje łaskę naszego wielkiego Boga i pokazuje nam, że właśnie w Chrystusie nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Nim. I ten rozdział, on też jest takim rozdziałem, który coraz bardziej idzie w górę. W ogóle list do Rzymian jest takim listem, który chce nam z jednej strony pokazać naszą grzeszność, ale ciągle na nowo chce nam pokazać właśnie wspaniałość Bożą. I to jest yy, choćby nawet szósty rozdział, ostatni wiersz, który nam mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To jest to ta sprawa może wiedzieć człowieka, lecz darę łaski Bożej gdybyśmy znali tylko jedną część, a nie znali drugiej, to byśmy byli smutni ale my znamy dar Boży dar łaski Bożej i możemy się radować. I tutaj też jest nam pokazane w tym znowu rozdziale taka właśnie zasada że żyjemy w ciele że nasze ciało ciągnie nas w różne strony, ale jednak ten Duch Święty, który w nas mieszka On nas prowadzi do góry, i tam spotkamy się z naszym Zbawicielem, i tam ujrzymy jego w twarz, i to jest naszą radością. I ten ósmy rozdział pokazuje nam ducha i ciało. I nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, że jeśli żyję według ciała, to umrę. Człowiek, który jest, ma Ducha Świętego, nigdy nie umrze. Oczywiście. Mówię o tej duchowej śmierci. Na początku ósmego rozdziału między tekstem brytyjskim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 W Brytyjce jest dwuznaczne takie sformułowanie w postaci grzesznego ciała. Postać grzesznego ciała można tłumaczyć jako po prostu jeden do jeden, albo jako takie podobieństwo grzesznego ciała. I jeśli będziemy patrzeć na trzeci wiersz, miejmy na uwadze, że tu bardziej chodzi właśnie o to, że Pan Jezus był do nas we wszystkim podobny z wyjątkiem grzechu. Dlatego jest użyte słowo podobieństwo grzesznego ciała, bo on nie miał grzesznego ciała. I w pierwszym wierszu jest w tekście brytyjskim... Miał, miał grzeszne ciało, tylko nie było grzechu. No właśnie, o to chodzi. Więc był podobny z zewnątrz, natomiast nie było tego grzechu. Był we wszystkim podobny z wyjątkiem grzechów. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. I tutaj jest też yy, w Brytyjce to nieco krócej. Nie ma tego, którzy postęp nie postępują według ciała, ale według ducha. Od razu jest przejście do drugiego wiersza. Te dwie różnice myślę, że powinniśmy mieć na uwadze. Yy, bardziej yy, Prawidłowe są te wersje, które z Gdańskiej wynikają, które bardziej pasują do całości nauczania pisma. chciałem zwrócić uwagę na ten 25 wiersz ten zachwyt apostoła jak on mówi Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa im bardziej ktoś jest świadomy z czego jest uratowany czy uwolniony to tym bardziej jest wdzięczny albo tym bardziej się z tego cieszy i tak apostoł tak jak widzieliśmy wielokrotnie mówił ja ja ja w tym siódmym rozdziale i on był świadomy swego grzechu, niemożności, ucieczki od tego i właśnie kiedy znalazł ten ratunek w Chrystusie, że Chrystus rzeczywiście uwalnia od tego grzechu, to ten okrzyk radości, tego zachwytu, wdzięczności tutaj się pojawia. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus rzeczywiście jest tym wybawicielem. To nie możemy tego nie zauważyć. To ryskającej radości, która tutaj płynie z serca apostoła. I jeśli można porównać ich z do Rzymian do wchodzenia na górę, to rzeczywiście ten fragment, który zawarty jest u nas w ósmym rozdziale, to jest rzeczywiście szczyt. Apostoł zmierzał do czegoś, co chciał powiedzieć. i Analizując te wszystkie tematy, o których żeśmy już tutaj szczegółowo rozważali, dochodzi do tego, co, co właśnie teraz mamy przed sobą. E, tutaj jest ileś takich punktów, które można by wymienić, choćby dla przykładu ta pewność zbawienia już teraz, nieutracalność Go, e, to, że też jako wierzący czynimy dobrze, to jest właśnie to, co jest w tym czwartym. Nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha, czyli Duch Święty działa przez nas. Każdy wierzący, chociaż ma świadomość, że jest grzesznikiem, to jednak e, Duch Święty działa przez Niego czy też w dalszym fragmencie jedenasty wiersz wzbudź ożywi nasze śmiertelne ciała a więc mowa jest o pochwyceniu o przemienieniu kiedy będziemy mieć te nowe ciała, będziemy zabrani do chwały jest mowa o Bożym prowadzeniu czternasty wiersz czy o tym, że będziemy tymi współdziedzicami czy jesteśmy współdziedzicami bożymi przez Chrystusa, wiersz 17, Dalej o tych różnych utrapieniach tego życia, które i tak nic nie znaczą wobec chwały, która jest przed nami. O tym, że Duch nas wspiera, o tym, że Bóg we wszystkim, co nas otacza, po prostu ma wpływ na to, współpracuje z nami, stworzy przypadki w naszym życiu. Tych tematów jest tutaj tak nagromadzone w tej wypowiedzi. I mm, wielka radość płynie właśnie z tego zdania, które tutaj czytamy, nie ma żadnego, to jest przeto, czyli dlatego, z tego powodu, że Chrystus nas uwolnił, jeśli Chrystus uwalnia, to sam Chrystus powiedział, jeśli Syn was uwolni, to będziecie naprawdę wolni, to jest z wielkim autorytetem powiedziane, jeśli Chrystus uwalnia, to jest stuprocentowa wolność. I tak tutaj jest napisane Dlatego, że Chrystus nas uwolnił To nie ma Czy nie ciąży na nas żadne Potępienie Przecież mogłoby być napisane Nie ma potępienia Ale tutaj jest jeszcze to tak wzmocnione Żadnego potępienia To znaczy, że w żadnej formie Nie możemy być potępieni Jako ludzie, którzy są w Chrystusie Którzy zostali kupieni Którzy stali się Jego własnością Którzy zostali zamieszkani przez Ducha Świętego nie ma żadnej formy potępienia. Czyli w przyszłości nie będziemy sądzeni. I to czytamy też na innym miejscu słowa Bożego, że kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony. To jest wielka ulga, którą możemy mieć. Bywa, że w życiu zrobimy coś, co wiemy, że zasługuje na karę. A jednak Bóg w jakiś sposób sprawi, że nas to minie. Jest takie poczucie ulgi, możemy to sobie wyobrazić tutaj chodzi o najwyższy wyrok, o wieczne potępienie, wieczne oddalenie od Boga, ale też i chodzi o dezaprobatę Boga, o jakikolwiek przejaw tego nie ma żadnego potępienia już nie mówmy o jakimś czyśćcu w który wielu ludzi jeszcze wierzy, nie ma żadnego potępienia dla tych ale tylko dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie dla tych, którzy się urodzili w rodzinach, gdzie rodzice są wierzący, nie dla tych, którzy chodzą do jakiejś społeczności wierzących, ale dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tylko dla tych. A być w Chrystusie Jezusie to być zanurzonym w Niego. To już żeśmy rozważali wcześniej w szóstym rozdziale. Być ochrzczonym Chrystusa Jezusa, zanurzonym Chrystusa Jezusa, czyli być razem z Nim. To dzieje się przez wiarę, a więc jeśli ktoś jest w Chrystusie albo tak jak czytamy imię Pana jest mocną wierzą chroni się w niej sprawiedliwy i jest bezpieczny a więc jeśli jestem w tej twierdzy nic mi nie grozi i to oznacza całkowite stuprocentowe bezpieczeństwo w Chrystusie gdybym ja miał być jeszcze potępiony, gdybym miał być jeszcze sądzony przez Boga to Chrystus musiałby być razem ze mną. Jeśli miałbym iść do piekła, to On musiałby być razem ze mną, bo ja jestem w Nim. I nigdy nie mogę być od Niego odłączony. Co czytamy też na końcu tego rozdziału, że e, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli Ojciec trzyma tak mocno rękę swego dziecka, że jej nigdy w życiu nie puści. Taki Chrystus tak nas trzyma, że nigdy nas nie wypuści. Dlatego sam Pan to powiedział i nie giną na wieki. Zauważmy, że to nie jest takie przypuszczanie, jak nieraz to ludzie mówią, no zobaczymy jak to będzie, jeśli wytrwam do końca, e, jeśli zasłużę. Tutaj jest powiedziane z absolutną pewnością. Dziś dla wszystkich, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma żadnego potępienia. Z wielkim autorytetem e, apostoł to pisze. To też i świadczy o tym, że mamy do czynienia z, e, ze Słowem Bożym. Że to sam Bóg zapewnia e, o swoim akcie łaski. Jesteście uniewinnieni. Czyli ten, wobec którego został dokonany akt łaski, został uwolniony wbrew e, temu, na co zasługiwał, nie może być ponownie osądzony. To znaczy, że człowiek raz zbawiony nie może iść na potępienie i nie giną na wieki. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Nawet moja własna słabość. Chrystus jest mocniejszy niż nasza słabość. Też, też i czytamy takie zdanie w liście Jana. Bóg jest większy niż nasze serce, bo inaczej zbawienie by zależało rzeczywiście od nas, a tak naprawdę zależy od Boga. I Bogu nie będą rzeczywiście dzięki przez Jezusa Chrystusa, który dał nam e, tę wolność w Chrystusie, to wybawienie z tego ciężaru e, grzechu, z wszelkiego potępienia. A więc złączeni z Chrystusem jesteśmy całkowicie, stuprocentowo bezpieczni. Ktoś to tak kiedyś porównał w taki sposób, że jeśli my możemy być takim listem, Tak też jest takie wyrażenie. Jesteście listem Chrystusowym. A więc jeśli jesteśmy takim listem zwiniętym, jak to kiedyś w dawnych czasach czyniono, włożonym do butelki i ta butelka zostaje wrzucona do morza, więc my jesteśmy tym listem. Tą butelką jest Chrystus, a tym morzem jest Bóg. A więc nie ma żadnego potępienia, ani żadnej obawy dla tych, którzy są w Chrystusie. Bogu niech będą dzięki za takie zbawienie. To wielokrotnie chce zawsze mieć coś więcej napisane niż to, co jest napisane. A słowo Boże nam mówi, którzy są w Chrystusie Jezusie i to powinno nam wystarczyć. Że w tym krótkim zdaniu jest zawarte właśnie nasza pewność, że Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I to Słowo ma to nie znaczy, że będzie miał albo jak będzie dobrze postępował, to będzie ją miał. Tam jest napisane ma żywot wieczny i nie gini na wieki. Także widzimy tutaj, że Pan Jezus wielokrotnie używał y, tego słowa ma, kto wierzy i nie ginie w Ewangelii Jana. Także możemy być co do tego pewni, że apostoł Paweł tutaj, znając te wypowiedzi Pana Jezusa, Choćby y, On y, Przytacza nieraz tak, takie sytuacje Że mówi to co mówił Pan Albo to co mówię ja Ale tutaj jest Słowo Które on wypowiada Ale nie ze swojego własnego zdania Tylko z wielkiej mocy Bożej I Ducha Świętego Który mu był dany Tak właśnie tutaj tak jak Grzesiek wspomniał o tym, że którzy według ducha postępują, a nie według ciała, to yy, mi się nasunęła ta myśl, że to słowo, które jest napisane, to ostatnie zdanie, którzy są w Chrystusie, pokazuje nam, że musimy, powinniśmy radować się z tego, że jesteśmy w Nim. Bo podam przykład z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dwudziesty dziewiąty wiersz. Jest napisane tak. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł, Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chodzi mi o tą wypowiedź. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. A później, w 36 wierszu, też jest wypowiedź Jana Chrzciciela, 36 wiersz, i ujrzał Jezusa przechodzącego i rzekł, Oto Baranek Boży. Koniec. W czym jest różnica? Dlaczego nie dodał, który gładzi grzechy świata? I widzimy, że ta wypowiedź, jeśli chodzi o tą drugą, ten drugi wiersz, ten 36, ma większe znaczenie niż ten pierwszy. I tak samo i tutaj jest, którzy są w Chrystusie Jezusie i to powinno nam wystarczyć całkowicie, bo to jest ta pieczęć Boża którzy są w Chrystusie Jezusie i Bóg patrząc na Chrystusa widzi nas w Nim że my jesteśmy w Nim zakotwiczeni w Nim znalezieni że yy, nasze zbawienie tak jak jest napisane w liście do hebrajczyków że ta kotwica sięga poza zasłonę że ona może powiedzieć ta kotwica duszy sięga może powiedzieć do nieba I to jest yy, to w Chrystusie Jezusie. Chodzi mi o tą z 10 rozdziału Hebrajczyków, drogą nową inżynum, którą tworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Nie wiem, gdzie to kotwica jest napisana. 6, 19. Aha. Tak. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej, mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Także słowo Boże nam powinno wskazywać. I zobaczmy do. Adama Pan powiedział tylko jedno zdanie i powinni się tym zadowolić i to powinno do niego wystarczyć jednak nie wypełnił go i pociągły się konsekwencje dla nas wszystkich i teraz nieraz jest tak, że czym więcej mamy zapisanego słowa i byśmy je porozdzielali na wiele części to to nam aby utrudnia sytuację Bóg nam pozostawił to krótkie słowo, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy jest to dla nas ważne? Czy ma to dla nas wartość większą niż cały świat? Awiązując do tego e, cytatu z Listu do Hebrajczyków 19.20, to jest taki prosty wniosek. Jeśli Chrystus jest tym poprzednikiem, tym, który pierwszy gdzieś wchodzi, to słowo chyba tylko raz się pojawia w Nowym Testamencie. E, a więc jeśli On wszedł e, tam do chwały e, Więc jest to pewne, że my też tam będziemy. On wszedł poza zasłonę, i teraz nie przypadkiem jest to słowo kotwica użyte, ponieważ chyba są tego rodzaju zabiegi, że ze statku najpierw jest zrzucana kotwica, która przyciąga do brzegu. A więc jest do tego takie wyobrażenie, że on jako pierwszy już tam jest, i teraz ta nadzieja, że my tam będziemy, Jest stuprocentową pewnością. On tam jest. To znaczy, że my też tam będziemy. Jeśli kotwica już jest na brzegu, to statek także dobije do brzegu. I stąd jest jeszcze jeden argument, właśnie na to, co tutaj czytamy. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo Chrystus jest w chwale. Skąd też go oczekujemy i dokąd też nas zabierze, o czym czytamy nie jeden raz w Poselstwie Nowego Testamentu. Teraz spróbujmy do drugiego wiersza przejść. Jest mowa na temat zakonu czy prawa ducha. Widzieliśmy już to wcześniej, że słowo zakon nie zawsze oznacza prawo mojżeszowe. czyli dziesięć zawsze czasem oznacza pewną zasadę, która istnieje, czyli że człowiek zawsze ze swojej grzesznej natury dąży do grzechu. Taka jest zasada w każdym z nas. Ale też zauważyliśmy, że istnieje inna zasada, o której to prawo, o którym pisał apostoł Paweł, 23 wiersz 7 rozdziału, o tym zakon, zakonie uznanym przez jego rozum, czyli chodzi o to, co jest Bożego, o to, co z tej nowej natury by chciał i do czego by dążył. Więc zakon ma też inne znaczenie. I tutaj właśnie chodzi o zakon ducha, o prawo ducha. Jest to przeciwstawieństwo tego zakonu grzechu i śmierci. Czyli z jednej strony człowiek dąży do wszystkiego, co jest grzeszne. Taką ma naturę. Z drugiej strony, będąc nowym stworzeniem, Duch Święty mieszka w każdym człowieku nawróconym i siłą rzeczy dąży do tego, co Boże patrzy w górę, a nie w dół. I to można by takim prostym przykładem porównać, że na Ziemi jest tak, że wszystko, co byśmy wypuścili z ręki, spadnie. Obojętnie co, trzymamy coś w ręku, jest siła grawitacji, leci w dół. Choćbyśmy piłkę nie wiadomo jak mocno kopli, to i tak w końcu spadnie na dół. To jest właśnie ta, ten zakon grzechu i śmierci. Wszystko dąży do upadku, ale jest też e, są pewne wyjątki, na przykład gdybyśmy mieli gołębia w ręka i go wypuścili, no to nie spadnie na ziemię, on poleci do góry. I to jest właśnie ten zakon ducha, czyli to, co jest Bożego w nas, albo tak jak balon z Helen na przykład, jak go się puści od razu leci do góry. Kiedyś pamiętam Byłem z dziećmi na jakimś takim festynie i kupiłem dzieciom po balonie z helem. Wielka była radość, dopóki mnie puściły. Poleciały do góry, już żeśmy ich więcej nie widzieli. I tak jest z tym zakonem ducha. Dążymy z racji tego, że mamy ducha w nas, że mamy tego przedstawiciela nieba w nas. To nas podnosi do góry i dlatego ciągle na nowo się odradzamy i ciągle na nowo się podnosimy. Czytamy, że sprawiedliwy siedem razy na dzień upadnie. Ale Pan go podniesie. Trzeba wstać o jeden raz więcej niż się upadnie. A więc ten zakon ducha, który jest w nas, o tym też mówił Pan Jezus. On mówił, że ciało nic nie pomaga, duch ożywia. To jest ewangeliana Jana, szósty rozdział. Może warto to przeczytać. 6 rozdział, 63 wiersz. To mówi o swoim w niebie wstąpieniu. I dalej, 63 wiersz Ewangelii Jana, 6 rozdział, 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do Was, są duchem i życiem. Czyli dopiero to, co jest z nieba, może dać nam życie. Chrystus jest życiem, On nas Ożywił. I teraz On żyje w nas. I ten Duch Święty, który w nas stale mieszka, powoduje właśnie dążenie do świętości. Chęć uświęcenia, podążanie za tym, co Boże, uwielbianie Chrystusa. To, to Duch Święty sprawia. Zamiłowanie do tego, co jest prawdą. To jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty nie powoduje zamiłowania do tego, co jest nieprawdą. Miłość, czytamy, raduje się z prawdy. A więc Duch Święty działa w ten sposób, że lgniemy do tego, co Boże. Tu czytamy, że ten, to prawo Ducha, które jest w nas, daje życie w Chrystusie Jezusie. A więc zostaliśmy ożywieni, byliśmy trupami przed Bogiem. Teraz żyjemy w Chrystusie, zostaliśmy ożywieni, wzbudzeni z martwych. I w ten sposób jesteśmy uwolnieni od tego prawa, grzechu i śmierci. To nam mówi wiersz drugi. Czy to znaczy, że już nigdy w życiu nie grzeszymy? Są tacy, którzy tak mówią, ale jest to przed nimi zasłonięte, że jednak człowiek wierzący ma tę grzeszną naturę w sobie i ciągle na nowo grzeszy. I to widzimy w mężach bożych. Widzimy i w życiu apostołów, że to ciągle się powtarzało. Widzimy też i w naszym własnym życiu. Tym niemniej krew Jego, jak czytamy, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Gdy wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Mamy tę świadomość cały czas tego źródła, które płynie od Boga, którym możemy się obmywać. Bóg chciałabyśmy i to przeżywali w tym życiu, to ciągle na nowo obmywanie się. A więc dopiero ta nowa natura, którą mamy, powoduje, że możemy zacząć żyć dla Boga. I rzeczywiście, jak już to było czytane, czego to prawo nie mogło dokonać z powodu tego, jacy jesteśmy. A więc najlepszy nauczyciel, może mieć tak e, słabego ucznia, że nie jest w stanie go nauczyć. E, I nawet ten, to prawo Boże, które jest doskonałe, idealne, to jednak okazuje się bezradne wobec grzesznego człowieka. Najlepszy rzeźbiarz nie jest w stanie nic wspaniałego e, wystrugać ze spróchniałego kawałka drzewa. I tak to jest e, z e, nami, że nawet to doskonałe prawo nie jest w stanie z nas wykrzesać z nas jako tylko ludzi tej świętości dopiero sam Bóg, który w nas wszedł powoduje, że zaczynamy upodabniać się do Pana Jezusa oczywiście jest to współdziałanie tej nowej natury która jest w nas z Bogiem jest to tak jak nałożenie takiej lalki na rękę Lalka jest martwa, ale w środku jest żywa ręka. I to powoduje, że ta lalka żyje. Właśnie Duch Święty jest w nas. I teraz mamy jako ci nowi w Chrystusie żyć to nowe życie. A więc w czym byliśmy słabi z powodu tej grzesznej natury? Tego dokonał Bóg. Nie byliśmy w stanie tego sami dokonać. Człowiek bez nawrócenia nie jest w stanie, nie może podobać się Bogu. To jest tak jak cała skrzynka zgnitych jabłek. No, nikt jej nie kupi bo to jest nic nie warte. Taki jest człowiek bez, e, bez Boga, bez Ducha Świętego. I dopiero musiało się to stać, zauważmy, przez zesłanie Syna w postaci grzesznego ciała, czy w podobieństwie słusznie, ofiarując je za grzechy. Zauważmy, żeby stworzyć świat, Bóg powiedział, dzisiaj Marcin modlił się, e, że na to, co Bóg powiedział słowo, to się staje. Bóg powiedział, stało się. Powiedział, stało się. Ale Bóg nie powiedział odpuszczam grzechy wszystkim ludziom na świecie. Coś takiego się nie wydarzyło. Na słowo zbawienie nie mogło się stać. Tutaj musiał zejść na ziemię Syn Boga. W postaci podob podobny do nas. E Jeśli ktoś byłby podobny do znanego przestępcy, byłoby mu może nie swoja. Ktoś jest poszukiwany, ale no twarz ma idealnie taką jak on. I teraz wyobraźmy sobie Syna Bożego. Najpiękniejszego wśród ludzi, jak to Psalm mówi, 45. Tego, który mieszka w światłości niedostępnej. Staje się podobny do ludzi. To jest uniżenie. Wielkie uniżenie. Stać się podobny do tych, którzy są potępieni. Którzy oddalili się od Boga tak jakbyśmy my mieli stać się podobni na przykład do szczura. Ochyda. Ale to jest jeszcze większa odległość, jeśli Bóg stał się podobny do człowieka. I mało tego, On nie tylko stał się podobny, On jeszcze poniódł śmierć. Nie było innego sposobu zbawienia. Nie przez decyzję Boga, ale przez śmierć Jego Syna. To jest zastanawiające że Bóg tego rodzaju prawo stworzył, odkupienia, żeby swego własnego syna ofiarować. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Zauważmy, potępił grzech w ciele. To znaczy, że nie ma odpuszczenia bez ukarania grzechu. Nie można odpuścić grzech, powiedzieć, dobrze, Ja ci daruję, zapominam. Nie ma sprawy. Między ludźmi tak może być. Ale zauważmy, jak jest przed Bogiem. Potępił grzech w ciele. Chrystus został przebity do krzyża. Chrystus nie ogłosił przeze mnie wam mój ojciec odpuszcza wszystkie grzechy. On musiał umrzeć, a więc był ukarany z powodu grzechu. Nie było innego sposobu na zbawienie. Bóg odpuszcza grzechy. My mamy odpuszczenie grzechów i to wszystkich grzechów, jak czytamy w Nowym Testamencie. Ale zauważmy, najpierw ten grzech musiał być osądzony. Nie ma odpuszczenia bez osądzenia. My cieszymy się tą drugą stroną. Mamy odpuszczone grzechy, chwała Bogu. Nie ma żadnego potępienia. Ale ktoś był za to osądzony z powodu moich, z powodu Twoich, z powodu naszych grzechów. Odbył się sąd dwa tysiące lat temu i to Syn Boga musiał to znieść na sobie straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego Syn Boga wpadł w ręce żywego Boga to jest coś co nie możemy w to dzisiaj do końca wejść, ale kiedy będziemy u Pana w chwale to właśnie tym tematem będziemy się zajmować i jestem pewien, że tego nie zgłębimy przez wieczność Tutaj w trzecim wierszu wyraźnie widać, że ciało i grzech to są dwa różne tak jakby elementy. Yy, dlatego, że jest grzech potępiony, co stał w ciele. I tutaj miejmy na uwadze yy, bardzo poważne słowa z pierwszego listu Jana i z drugiego listu Jana. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Drugi i trzeci wiersz, po tym poznacie Ducha Bożego, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Nie jest powiedziane przyszedł w grzesznym ciele, przyszedł w ciele. Ciało zostało stworzone przez Boga jeszcze przed upadkiem w grzech. Adam i Ewa, nie wiemy ile czasu, przed upadkiem w grzech mieli ciała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 Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Bardzo poważny tutaj punkt. I w tym 8.3 właśnie to słowo podobieństwo to jest słowo, które z greckiego brzmi homo joma, I tutaj jest w takich najlepszych słownikach podane, że to jest odniesienie na przykład do figury, czyli figura czegoś, model czegoś, obraz, podobieństwo, reprezentacja czegoś. I w ten sposób musimy na to patrzeć. Czyli Pan Jezus z zewnątrz był podobny do grzesznego ciała, ale był w ciele, czyli w ciele bez grzechu. W nim grzechu nie było. On grzechu nie znał. I te rzeczy trzeba bardzo ostrożnie tutaj brać pod uwagę, dlatego, że nasz język jest bardzo nieodporny na błędy i bardzo łatwo jest użyć sformułowania, które Pismo wprost potępia właśnie między innymi w pierwszym i drugim liście Jana. Więc podobieństwo grzesznego ciała jest tutaj nie przypadkiem najlepszym wyrażeniem tej myśli i to ciało z zewnątrz było takie samo jak ciało czy to celnika, czy to faryzeusza czy to innego grzesznika, czy to jak moje natomiast w ciele Pana Jezusa nie było grzechu ten grzech na krótko został włożony na Syna Bożego na krzyżu Golgoty na trzy godziny W czasie, gdy stało się ciemno. I to był jedyny moment, kiedy Pan Jezus miał jakąkolwiek styczność z grzechem. W innym momencie tego nie było. Zwróćmy uwagę, w tym ósmy rozdział, pierwszy wiersz że to teraz nie ma żadnego potępienia. To znaczy, że nie to, że w czasie przyszłym może powiedzieć, czy będę bardziej święty, czy, yy, czy coś tam się jeszcze dopełni. Najprościej to można porównać, jak yy, ten czyściec, który jest uważany, tam, że tam jeszcze człowiek będzie doczyszczony. Nie. Tu słowo, że mówi teraz to się dzieje. Już teraz jestem yy, czysty. Nie ma żadnego potępienia w tej chwili kiedy się nawróciłem, uwierzyłem w Pana Jezusa, to nie ma żadnego y, grzechu na mnie. Jestem święty po prostu jak Bóg. Nawet w, w czasie właśnie, kiedy będziemy pochwyceni i nie będziemy bardziej można powiedzieć świętymi czy czystymi niż teraz. Przed Bogiem jesteśmy całkowicie, y, tak? Tu Słowo Boże mówi właśnie, no nie ma nic, co by, y, za co można by nas potępić. No nie ma nic. Jak, jak na Pana Jezusie po prostu nie było Za co go potępić i on zmartwychwstał, tak samo i my w nim nie ma po prostu za co nas potępić, bo wszystko jest usunięte, żadnego grzechu po prostu Bóg nie widzi. Patrzy na nas, w nas nie ma grzechu, bo Panie Jezus wszystko usunął doskonale. I to też właśnie jak, yy, właśnie jak to można powiedzieć, taka zła nauka, co o tym czyści, takie słowa nawet mówi o tym po prostu, bo to jakby tam wiele rzeczy mówi, Jak to w prosty sposób można widzieć, że taka ta, ta nauka po prostu jest no, zła, to, te, to są te ludzkie y, wymysły. I też chciałem z tego wiersza tu wziąć, tak zobaczmy y, jak w jak wielu miejscach takie właśnie w tym, Słowo Boże mówi na przykład jak do złego, nie bój się, ja będę z tobą dokąd, dokądkolwiek pójdziesz. Sam no, Widzajasza, widzajasza, że nam choćby się niebo poruszyło i pagórki zachwiały, moja łaska Cię nie opuści. Zobaczymy jak, jak w wielu miejscach Słowo może tak właśnie człowieka mówi, że bo wiadomo, my się, tak ten Piotr przed powodzią się tam zatworzył, my cały czas, gdyby jesteśmy tak narażeni, że coś się dzieje w życiu, tworzymy się tak, boimy się, myślimy, rozmyślamy, stresujemy się, a, a Bóg mówi, nie bój się, tak samo tutaj mówi, przeto teraz, nie ma żadnego potępienia, to może powiedzieć, Tak samo tę wiersz, możemy sobie, no, tego, to, tak samo go słychać, możemy się nie bać, nie trwożyć, nie ma żadnego potępienia, czy my, zdarzy się, że zwieszymy upadniemy, to myśmy się może bali, jak to przed Bogiem staniemy, ale po prostu nie ma żadnych grzechów, Bóg wszystko usunął, no i właśnie chwała Mu za to, jak ten, jak ten, te, po kolei te, te wiersze, te rozdziały idą, tak, i to widzimy tą swoją wielką grzeszność, też, to też wszystko jak, Szczerość, chodzi po prostu na, na szczerość naszych serc, uczciwość przed Bogiem, to przyznanie się, tak jak ten Łot, który się przyznał faktycznie szczerze yy, i on właśnie widział, jaki jest grzeszny i powiedział Panu, wspomnij na mnie, on powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju i już nie było żadnej przeszkody, mógł być z Nim. pewność mam. 150 Дякую!